Maciej Kowal-Kowalski zaprasza na audycję Muzera. mi właśnie zespół Eskalacja. Zespół z Częstochowy, który jest dzisiejszym gościem audycji Muzera. Będziecie mieli okazję posłuchać ich osobiście, bowiem byli u nas w studio w pełnym składzie. Czyli Łukasz Killer Figil, gitara wokal, Piotr Jupiter Koceluch, perkusja i Łukasz Mosin, mosiński bas wspomagający też wokalnie Killera. Tutaj posłuchaliście intro oraz pierwszego numeru z płyty Geneza, numer pod tytułem Złodziej Słów. Ja oczywiście zaprezentuję Wam więcej numerów, ale zapraszam Was teraz do posłuchania wywiadu, jaki przeprowadziłem z nimi w naszej siedzibie. Posłuchajcie, co, co mają do powiedzenia o sobie, o samej muzyce, no i o początkach zespołu. Zapraszam, przed Wami eskalacja. Dzień dobry, witam Was. Maciej Kowal-Kowalski, audycja Muzyra, Jak zawsze co środę. Dzisiaj mam tutaj w studio gości z Częstochowy. Jest to zespół Eskalacja. Peter Jupiter Kocełów. Cześć, Mosin. Cześć, Killer strony. Czyli jak słyszycie, trio. E, słuchajcie, ja bym chciał troszeczkę przybliżyć się naszym słuchaczom. Waszej historii, bo y, y, Wasz skład troszeczkę wiem, że się zmienił, bo y, per, wcześniej grał z Wami inny perkusista. Wy zaczęliście kiedy? 2010 rok, tak? Dobrze mówię? Tak, jakoś się spotkaliśmy. Na początku rzeczywiście był inny perkusista. Nie widzieliśmy, co będziemy grali, dlatego był skład y, luźny. Grali, spotkaliśmy się i zaczęliśmy grać z chęci grania. Gdy się zaczęło już klarować, no to perkusista tamten stwierdził, że to nie jego klimaty. No, myśmy z Mośinem bardziej parli, żeby coś ciężkiego grać. No i trafił się nasz zajebisty perkusista Peter. A to już to już nieba, jeśli chodzi o, o, o, o gatunek odmiennego zdania, także idziemy w jednym kierunku. No, przez te, w sumie to graliście prawie cztery lata, tak? Dobrze mówię, cztery lata aż do momentu debiutu. Docieraliście się, graliście koncerty. No i to po tych czterech latach mamy, mamy to wasze pierwsze dziecko, album, wasz krążek Geneza, tak? Nagraliście go w profesjonalnym studio, prawda? Studio nazywało się Macu Records. Macu Records. To nie baliście się trochę tak po czterech latach wejść tak na taką głęboką wodę od razu? No, powiem ci, jak to było. Do, nie do końca tak było, że graliśmy i nagle sobie tam tą płytą. Ta płyta, jak ta nazwa mówi, to nawet jest początek, bo gdy już krucisza tamten powiedział, że odejdzie. Nie wiedzieliśmy, czy znajdziemy perkusisty, perkusisty, bo to jest ciężko w tych czasach znaleźć dobrego, który ci pasuje, który się poświęca, swój czas. Wiadomo, że to trzeba mieć jakąś tam szkołę, robotę. To, tak sobie pomyśleliśmy, że nagramy to dla siebie na pamiątkę, że to będzie takim... i jak coś kiedyś będzie, no to będziemy grali dalej, ale nie wiedzieliśmy, czy będziemy grali, czy znajdziemy perkusistę. Nie graliśmy tak intensywnie wtedy, przed tą płytą. Po tej płycie, jak doszedł Piotrek, Jupiter to dopiero zaczęliśmy grać intensywnie, spójne koncerty, dobrze przygotowane one były. Także to się właściwie wtedy do tej płyty zaczęło. To myśmy dużo zaryzykowali, że weszliśmy do profesjonalnego studia, no ale nie byliśmy w ogóle w tym temacie obeznani, czy jakie jest nieprofesjonalne studio, jakie jest jakieś jakie jest droższe. Ale opłaciło się. No, dowodem jest Wasz album Geneza, który mam przed oczami. Tytuł. Mnie intryguje trochę tytuł, bo ty powiedziałeś właśnie w, już w, teraz, że, że, że, że to jest taka geneza jak gdyby wasza, tak? tak? Czy te teksty na tym albumie są spójne, czy to jest, można traktować to jako koncept album? Właśnie to do końca taki koncept takie nie jest spójne wszystko. To było luźne kompozycje, nawet się różnią między sobą. Niektóre nigdy nie zagraliśmy w tym składzie. E, dlatego to była geneza, to było... Zaczęcie czegoś, to były składniki, które, które wpłynęły na początek nowe, nowe, nowej kapeli. Teraz mamy już nowe nagrania, mamy nowe, nowe utwory, wkrótce mam nadzieję będzie nowa płyta i ona będzie się różniła od tamtej płyty, nie będzie takich spokojniejszych, wolniejszych kawałków. No, będzie wszystko wtedy yy, spójne i w, jednej, w, jednym, w, jednym, w jednym klimacie. To jeszcze bym chciał wspomnieć o samej okładce, bo na okładce mamy zdjęcie... Wybuchu nuklearnego. Czy, czy to jest geneza, czy to jest już. Eee, Czyli takie odcięcie się? Nie, to możemy... jest. W ciągu układce, jak zobaczysz po lewej, po prawej stronie, widać palce wskazujące kostuchów. I to przypomina pewien, o, pe, pewien obraz. Przypomina. to e, Nie wiem, czy się domyślasz. No, no nie, nakieruj mnie bardziej. Eee, w malarstwie nie jestem za dobry. No to może. <laughs> Może, może coś powiedzieć na o o ten temat. Chyba obraz Michała Anioła. Dokładnie. A widzisz, no tak, tak to, to, już ten, to już to już teraz wiem o co chodzi. Okej. Okay. I to jest jako stworzenie, no, że nie, niekoniecznie to dobre było stworzenie, ta eskalacja a może, może stworzyliśmy coś złego, albo no, niekoniecznie dobrego. Znaczy głównie chodzi o ten tytuł Geneza, i tutaj faktycznie. Jak już Killer wspominał, na tym, na tym krążku znalazła się mieszanina róż, różnych utworów, ale trzeba powiedzieć, że też znalazły się utwory, które graliśmy w poprzednich zespołach, czyli gdzieś zapożyczyliśmy z poprzednich kapel kilka utworów i one też na tej płycie znalazły się. Dopiero kolejna płyta to będzie płyta, która już będzie w całości, będą utwory w całości utworzone Znaczymy. przez eskalację, więc... Zobaczymy, jak, zobaczymy jak, jaka będzie następna płyta, bo to, to, to chyba wszyscy jesteśmy ciekawi, jak będzie brzmiała i, no i, i, i jakie będzie miała recenzje. Czyli na genezie można znaleźć Wasze poprzednie, że tak powiem, wcielenia, tak? Tak, jest kilka, kilka utworów, jak na wieki na przykład, które są utworami zapożyczonymi z poprzednich. Z Twojej kapeli. Tak, akurat z mojej kapeli. No i z mojej Te poprzedniej kapeli też są... Camelon jest na przykład też utworem, który Killer grał wcześniej już z zespołem. No, czyli mamy tutaj jeszcze troszeczkę tej przeszłości, tak? Ale tak. mówicie, że już niedługo będzie typowy album eskalacji. No, jeżeli... jeżeli... Że, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale dlatego jest też tak dużo utworów na tej płycie, bo chcieliśmy, żeby wszystko się znalazło, bo nie mieliśmy pewności, czy dalej będziemy grali, więc... Każdy chciał nawet te z poprzednich kapel wrzucić utwory, żeby po prostu no, mieć jakąś pamiątkę. A jeżeli już jesteśmy właśnie przy, przy utworach, przy, przy muzyce, to właśnie dużo jest takich tutaj ciężkich riffów. Możecie coś więcej powiedzieć na temat samej muzyki, którą tutaj właśnie ten prezentujecie, bo to, że grali, to, są, to jest granie wcześniejsze i tak dalej, ale chodzi mi o same konstrukcje kawałków, to też ciężkawe te rify są w niektórych kawałkach. No to to chodzi właśnie, że były ciężkie. <śmiech> no gracie, <śmiech> mówicie, że gracie rok, no troszeczkę mieszania, ale, ale taki tutaj troszeczkę takiego metalowego zacięcia ciężkiego też jest można, mogę nawet tak powiedzieć, taki dum metalowy, nieraz takie smaczki tam mi wchodzą. No, gitarę obsługuję ja i mamy jedną gitarę i to jest, to jest też specyficzny zespół, że no, gramy na jedną gitarę, na, na scenie nie za bardzo to, tą, tą ciężkość słychać na jedną gitarę, więc od niedawna gramy na przestarowanym basie i to wzmacnia gitarę, że jest efekt przestarowanego basu plus gitara i w ogóle stroimy się bardzo nisko, bo C, na, na, na, na żywo to daje no, niezłą nie, nie ciężkość A w, w momencie jak przestaje bas grać To gitara robi się płaska i sucha <grym> Także taki jest ciekawy zestaw No muszę powiedzieć Że ja was widziałem na koncercie ze złymi psami I naprawdę Wyrażenie niezłe no Czuć, czuć tą moc, czuć tą potęgę na koncercie, a właśnie bo y, jak, jak się grał z Andrzejem i z jego ekipą, bo chyba nie pierwszy raz z nimi graliście no, no złego słowa na, z... na temat złych psów nie <grym> możemy powiedzieć Andrzej jest niesamowitym człowiekiem zresztą znasz go dobrze, to wiesz <grym> jak to jest, reszta ekipy wcale nie odbiega od niego także nam się świetnie z nimi gra świetnie się współpracuje, mam nadzieję, że jeszcze nie raz zagramy no, no naprawdę Do wysokiego stopnia Nawet na wspólnym sprzęcie gramy, także się dobrze dogadujemy No to super, to, to tylko się cieszyć że, że, że właśnie Zespoły się ze sobą dogadują Można sobie razem zagrać koncert i tak dalej by tylko troszeczkę więcej ludzi Przychodziło na te koncerty a, a nie tylko tam klikali na, na tych portalach społecznościowych, że będą, a ich nie ma. Takie czasy teraz Takie czasy. E, co powiecie na to, żebyśmy teraz puścili, zrobili małą przerwę i puścili naszym słuchaczom wasz kawałek e, moje pierwsze samobójstwo? No, pozostawiamy was słuchacze z tym kawałkiem. Kawałeczek, e, można powiedzieć taki wolniejszy, spokojniejszy, można powiedzieć nawet i balladowy. Zobaczymy co słuchacze powiedzą. Dokładnie. No dobra, kawałek za nami. Słuchajcie, mówiliście troszeczkę, tutaj już wspomnieliście o waszych planach muzycznych na przyszłość, czyli ta nowa płyta. Jak myślicie, na kiedy to planujecie? Jeszcze w tym roku, czy już czy dopiero w przyszłym? No w tej chwili mamy nagrane dopiero dwa utwory, także jeszcze, jeszcze powiedzmy daleka droga przed nami. Na pewno jest tak, że szukamy też sponsorów, bo od tego zależy, czy, czy będziemy mogli tą płytę w tym roku wypuścić, czy nie. Mamy kilka perspektyw, podejrzewam, że tak do wakacji się wyklaruje, czy nam się uda zebrać pieniądze, czy nie. Jeśli nie, no to pewnie będziemy musieli, pewnie część zrobimy w tym roku, może starczy na jakąś epkę, natomiast resztę będziemy musieli wypuścić w przyszłym roku i mhm. wydać w przyszłym roku. A te dwa kawałki, teraz te nowe liście, można usłyszeć, gdzie? Na SoundCloudzie, tak? Tak. Dokładnie y, SoundCloud Eskalacja? Czy... To znaczy, jak się wejdzie, jak ktoś wejdzie na nasz profil facebookowy, to tam jest Aha, od... y, MP3 Odnośnie. za free i... i z poprzedniej płyty też są i te dwa nowe też są, także są do ściągnięcia i do posłuchania. Okej, okay, no to zapraszamy do posłuchania, ja sobie sam zresztą posłucham, bo e, nie wiedziałem, że są tam dwa kawałki wasze nowe, na pewno sobie je posłucham. Może ja jeszcze powiem ten tą stronę, jak się nazywa, to jest facebook, oczywiście, e, pl, łamane przez Eskalacja Częstochowa. Dokładnie, dokładnie taki adres zapraszamy na, na ich fanpage. Słuchajcie, ja muszę też spytać, muszę, muszę o to spytać, Nikt nie gniewajcie się. Eskalacja. Co to słowo oznacza dla Was? No to wracamy teraz do, do, do początków kapeli. Do e, d, dokładnie, zawsze jest duży problem w, z wyborem nazwy. No w, nazwę wymyślił poprzedni perkusista. Właściwie to nie wiedzieliśmy, co ma na myśli. No do końca nie wiemy, co to oznacza ta eskalacja. Tak Trzeba sam... się jego zapytać. <laughs> Pewnie szykował jakiegoś wyszukowanego słowa, które, no, które nie jest albo które jest mało popularne i takie je znalazł. I... Tak, szukał w wyszukiwarce z... tak. nazwy, gdzie już nie jest zajęta, przez żaden, żaden zespół. Eskalacja, no eskalacja, no można powiedzieć coś takiego, takie stopniowanie, tak? Yy, nie wiem, no, jakieś... Dąży... Tak, dokładnie. No. Może dążymy do... Idziemy w górę, nie w dół, hmm. ale no, coś, co coś się potęguje na pewno, no, tak. Najczęściej słyszymy eskalacja przemocy, no to nazwijmy, że my jesteśmy eskalacją muzyki. Eskalacja, eskalacja muzyki. muzyki. Eskalacja muzyki, pokoju. bardzo dobrze powiedziane To mi się podoba Co o koncertach Bo tak jak ja wspomniałem Już was widziałem, ale pierwsze co mi się Rzuciło wizualnie w oczy No to wasze statywy na mikrofony Skąd taki pomysł? Powiedzcie w ogóle jak one wyglądają no To powiem Opisać to ich się nie da no Najlepiej wejść na, nas, na nasz fanpage I zobaczyć ze zdjęcia na zdjęciach A najlepiej na koncert przyjść Do, Nawet je dotknąć no skąd się wziął pomysł? No pomysł się wziął z pijaństwa pewnie. Nie wiem, jesteście fana, fanami <grym> Aliena, serii Alien? Wiesz co, ja jestem fanem fantasty jak najbardziej, ale do końca nie wiedzieliśmy, czy one będą wyglądały jak Alien. To zrobił dla nas nasz kumpel Jastrząb. To było kiedyś, kiedyś tam na dogadywane na jakiś tam zlocie samochodów amerykańskich, on zajmuje się takimi rzeźbami ze złomu. No i właśnie zaproponowaliśmy mu, że, żeby to zrobił, oczywiście przy, przy imprezie, żeby nam zrobił w wolnej chwili jakieś statywy. No i tak długo, długo to dojrzewało, aż w końcu kiedyś do mnie dzwoni, że właśnie robi. Nic no, mu nie, nie, nie sugerowaliśmy, po prostu stawiliśmy wolną rękę. On jest artystą, na tym się znamy, jesteśmy od czegoś innego, więc my się skupiamy na muzyce, on się na tym skupił. Nam się spodobały, przyjęliśmy od razu. i. i no muszę, muszę przyznać, że wyglądają fantastycznie, no. robią wrażenie. No to, to jest oprawia wizualna no, oprócz, yy, oprócz tej wizualnej robicie świetną muzykę na koncertach yy, Dużo też teraz yy, nawet wspomniałeś wcześniej Że dużo koncertujecie Wydaje mi się, że, że uwielbiacie scenę Mam rację? No bo to jest chyba najważniejsze w całej tej kapeli Oprócz, oprócz płyty nagrań i odsłuchania To koncert to jest coś fajnego, co można dać na Muzykę na żywo Wiadomo, że jak jest, jest publika i kontakt z publiką To jest jeszcze fajniej Lubimy to i robimy to regularnie ja, ja lubię jak zespół właśnie Nie wychodzi na scenę I nie odgrywa, że tak powiem Takiego seta Jakby, jakby to nazwać, takiego sterylnego Tylko po prostu Ja lubię jak się zespół bawi muzyką A, wy, a wy to macie Cieszymy się, że dzisiaj spodobaliśmy na scenie Mm, powiedzcie mi teraz tak, no jeszcze przy koncertach, bo to taką ciekawostkę się dokopałem o was, że zagraliście w areszcie śledczym. <głos> Jakie to było dla was przeżycie? <głos> no zgadza się, zagraliśmy, e, przeżycie było bardzo... E... Jak to określić? No bardzo ciekawe wrażenia były. Odbiór trudno powiedzieć, bo w zasadzie ci ludzie siedzieli tylko i nie klaskali w ogóle. Kawałki graliśmy po kolei, kawałek za kawałkiem. Jakieś no no, by komentarze między kawałkami próbowaliśmy ich rozbawić, a natomiast atmosfera była bardzo poważna. Więzienna. Więzienna. A atmosfera była spięta. Spięta, no. Ale po koncercie troszeczkę się rozluźniliśmy i... A wy się tam sami zgłosili? Manager, nasz, nasz były poprzedni menadżer, tak, było... nasz był menadżer załatwił nam ten, ten występ. W ramach, w ramach czego? To jest w ramach takiej rehabilitacji? Resocjalizacji, Re coś takiego. No nie sądzę, żebyśmy ich tam zresocjalizowali. <laughs> Tym bardziej, że to był areszt, nie więzienie, czyli oni szykali na te wyroki. Tak, to tak. Że to jest najgorszy dla takiego więźnia etap, bo jeszcze nie wie, co go czeka. Nie? Także to wszyscy byli przygnębieni, stąd też nie było żadnej reakcji. No jedynie, jedynie, co mieliśmy zapewnioną to liczebno, liczebną publikę, która żaden do końca ta. została zmuszona ta publika do uczestniczenia Nikt nie opuścił wcześniej koncertu. To nie, gadaj, nie gadajcie. Nie mogli wyjść nawet. Nie mogli wyjść z koncertu. Nie gadajcie, że to był koncert, gdzie było najwięcej ludzi. No, nie, no ale... na szczęście nie, ale dobrze było. Do czego to doszło? No, no ale dobra, słuchajcie, jeszcze zostaniemy przy koncertach, bo podejrzewam, że macie gdzieś jakieś najbliższe plany koncertowe. Powiedzcie nam, kiedy i gdzie można by było, było zobaczyć, w najbliższej okolicy czy w Polsce? To najbliższy koncert mieliśmy zagrać w Lublincu, tam z przyczyn organizacyjnych musieliśmy go przełożyć. Także kolejny koncert mamy w Częstochowie w muzycznej mecie w trochę w mecie. Tak, tak, zagramy w Boże ciało z trzema zespołami w sumie. Z z znaczy z dwoma zespołami w sumie. Zespołami. No. no nie typowymi bo jeden to jest e, Fame, to jest, zresztą z nimi graliśmy, oni grają Green, e, green Core, Green Metal. Och, a, drugi jest, tak, a drugi jest typowo taki death metalowy zespół. No więc z takimi, to są takie może trochę inny klimaty niż my, ale muzyka jest muzyką, myślę, że się dogadamy. No, na pewno, na pewno. Zresztą no, no, wy macie też z, z, troszeczkę cięższych brzmień, także myślę, że fani nie będą zawiedzieni. No dobra, słuchajcie, e, powiedzcie nam teraz już praktycznie na koniec słuchaczom słowo na środę. No w środę do piątku zostały dwa dni, więc. E, <laughs> można jakiegoś grilla zrobić i zrobić jakiś taki przerywnik, żeby wątroba się nie odzwyczaiła, żeby do piątku była przygotowana. No i zapraszamy fanów na koncert do mety. Tak, a później jeszcze na jakieś zloty motocyklowe, No naszym... Fan page o, można się doczytać. Właśnie, o, widzisz, to mi przypomniałeś jeszcze, to jeszcze nie skończymy, bo yy, zloty motocyklowe, bo podejrzewam, że też graliście na zlotach, lub będziecie grali na zlotach. Yy, no, graliśmy też na zlotach samochodów, samochodowych, głównie amerykańskich, bo, się, bo to jest akurat moja pasja, ale na motocyklowy graliśmy, no i będziemy w tym roku nam dwa. Są jeden to jest organizowany przez Escalę Dragon i yy, to jest zawady, zdaje się miejscowość, a drugi to jest dość duży, w zieleńcu, Dość duży zlot motocyklowy Więc tam będziemy też Chociaż jeśli tam chodzi te małe zloty Też się fajnie gra i zawsze są fajne atmosfery Dokładnie Nawet nieraz małe są fajniejsze Dokładnie, nawet są, no, takie kameralne są Nawet fajniejsze niż takie duże Komercyjne Okej, okay, no to do, co, zostaje tylko zaprosić wszystkich yy, i słuchaczy, motocyklistów, y, czy pasjonatów motoryzacji y, samochodowej, tak y, stary, stare, stare samochody czy tam czy motocykle, jakiekolwiek. To warto wspomnieć, że też nasz utwór był, właściwie cała płyta była puszczana w programie na osi w TVN wtedy, wówczas TVN Turbo tak. no, przez długi czas były puszczane jako podkład muzyczny do, do programu na osi, także warto się chyba też pochwalić. Dokładnie. No i co, zapraszamy, zapraszamy do koncerty i zapraszamy do e, nabycia płyty Geneza. Tak, zapraszamy, tym bardziej, że nam się już kończy edycja, więc ostatnie sztuki <głosy> <głosy> być może jak kiedyś będziemy sławni będą, będą miały większą wartość edycji nie będzie. <głosy> tym bardziej, że jest białym kurkiem Dobra, dziękuję Wam. Dziękuję cześć, Wam za rozmowę. Cześć. cześć. cześć. Więc rozmowa za nami przed chwilą mogliście też posłuchać następnego kawałka pod tytułem Porajskie Lato. Dosyć ciekawy numer, a ja przypomnę wam, że eskalację będziecie mogli zobaczyć, usłyszeć na żywo już 26 maja w muzycznej mecie w Częstochowie na ulicy Jasnogórskiej 13. Zagrając z nimi też Fame i The Dead Goats. Ja zapraszam was na następny numer pod tytułem Zostań Marginesem. Od razu jeszcze kameleona. go takim tytule: „Spokój ducha na cały wieczór". Z lewej na prawą stronę Szliśmy powoli Paliliśmy lulki Szliśmy pod górę A było nas górki Skupy było Takie zielone Przeszliśmy z lewej na prawą stronę Szliśmy powoli Paliliśmy lulki Szliśmy pod górę A było nas górki Krzycisz niebo Swą niewinność Masz umiaru w tym, co robisz Nie wiesz, co jest mądre, a co głupie Na haju będąc wielu chodziło razem ze mną Szukali też na haju będąc Przecież w niebo swą niewinność Echo z tobą mocno tu nie, nie masz umiaru w tym co robisz Nie wiesz co jest mądre a co kłup. Prezentuje się zespół Eskalacja z Częstochowy. Ja przypominam jeszcze, że 26 maja zagrają w muzycznej będzie w Częstochowie na koncercie, a razem z dwoma innymi zespołami Fame i The Dead Goats, na który Was serdecznie zapraszam. No i też też Wam chcę przypomnieć o wydarzeniu, które będzie się dzień później, 27 maja, u nas w Radomsku wielkie święto metalowe, aż cztery zespoły Doomsayer Hellspawn. Sphere i Symbolical. Pub Balbon Street zacznie się w posadach. Także przychodźcie na koncerty, bo tam mm, będziecie mogli usłyszeć tą muzykę na żywo, pogadać sobie z muzykami, nabyć płytę, wymienić jakieś y, doświadczenia. O wiele lepiej jest y, dotknąć tej muzyki na żywo, a nie cały czas y, słuchać jej w odosobnieniu. Też nie zamykajcie się i chodźcie na koncerty. Nasza audycja zbliża się powoli do końca, ja jeszcze na sam koniec no właśnie tutaj w nawiązaniu do czasu, czyli do tego, że już właśnie zbliżamy się do końca, puszczę Wam jeszcze jeden ostatni kawałek eskalacji właśnie pod tytułem Czas. To już będzie na zakończenie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za wysłuchanie, no i do usłyszenia w następną środę. Cześć, żegna Was kowal, hej!